Nie można dotknąć, bo normalnie wbijesz igłę i, i idziesz do kręgu. Ciąża pozamaciczna to dopiero kobieta kona. I jeszcze stwierdzi, że już jest stan na Są, ale nie, nie. nie, Ale słuchajcie. Znaczy nikogo nie widziałem. O, to jasne. Na pewno Na zdjęciu. Na, zwykle. na Z tym widzą jasność, bo wielu mężczyzn uważa, że kobieta to jest własność. Jak kobieta jest własnością, to ta mażyca też jest własność. Tak? Tak. Chodź to nie mają sposoby. Przez mózg. Kobiety mają do decydowania. No. Bo w kościele wam tego nie wydaje. Widziałem się z nimi i z nim wiem, bo ja idę winny w Tobie konkurencji to nie jest w stanie. <śpuszczaj> <śpuszczaj> <śpuszczaj> okay, Że od Ale to oni w ogóle i zawsze w nocy są obrad. To jest W nocy są też istotne. To ja tak podejrzewam, że to jest taka różnorodna brzucha jak zwykle, jak zwykle, a oni robią zupełnie jeszcze innego. No, a. a tutaj widzicie, że jest nie, nie, ale zawsze to robiły. Partie polityczne zawsze ruszały, jak nie chciały, co robić, żeby ludzie się zajęli, to aborcji. I jest był stały numer, każdej partii politycznej. Przykrywka do Reprodukcyjne! które ja może w każdej chwili zapoleć mić dopiero i się oczątkami. jak to tak I to no, jakiś Nie. to, No, no będziemy coś robić, już problem. się tak, tak, tak. Cześć. Так, я